Rozdział 21 Mesjasz będzie światłem dla ludzi innych narodów i uwolni więźniów. Izrael zostanie zgromadzony w ostatnich dniach. Królowie będą piastunami Izraelitów. Porównaj z rozdziałem 49 Izajasza. Słuchaj mnie, domu Izraela. Wszyscy, którzy zostaliście odłamani i wywiedzeni ze względu na niegodziwość pasterzy mego ludu Wszyscy, którzy zostaliście odłamani i rozproszeni po świecie Którzy wywodzicie się z mego ludu, domu Izraela Wyspy, słuchajcie mnie Ludy najdalsze, uważajcie Wezwał mnie Pan już w łonie matki Gdy byłem w jej wnętrznościach Powoływał się na moje imię Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki ukrył mnie. Zrobił ze mnie zaostrzoną strzałę i ukrył mnie w swoim kołczanie. I powiedział mi: Tyś, sługą moim, Izraelu, w tobie będzie moja chwała. Ja zaś powiedziałem: Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły, lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wtedy Pan, który od mego urodzenia kształtował mnie na swego sługę, bym przyprowadził mu z powrotem Jakuba, powiedział, że chociażby Izrael nie zebrał się, mimo to znajdę uznanie w oczach Pana i mój Bóg będzie moją mocą. I powiedział on to za mało, że jesteś mi sługą, by podźwignąć plemiona Jakuba, by przywrócić ocalałych z Izraela. Uczynię cię także światłem dla ludzi innych narodów, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Tak mówi Pan, odkupiciel Izraela, Jego święty Bóg, do wzgardzonego i budzącego od razu w narodzie, do sługi panujących. Królowie zobaczą cię i powstaną. Książęta padną na twarz przez wzgląd na Pana, który jest wierny. Tak mówi Pan. Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham was, którzy jesteście na wyspach morza. W dniu zbawienia przyjdę wam z pomocą, będę was strzegł i dam wam mego sługę, aby zawrzeć przymierze z ludem, aby ustanowić ład na ziemi, aby przywrócić opuszczone dziedzictwa. Aby mój sługa mógł powiedzieć więźniom, wyjdźcie na wolność, trwającym w ciemnościach, Wyjdźcie na światło. Będą paśli przy wszystkich drogach, na wszystkich wzgórzach będą ich pastwiska. Nie będą łaknąć ani pragnąć, nie porazi ich gorący wiatr ani słońce, bo poprowadzi ich ten, co się nad nimi lituje, obok tryskających zdrojów, będzie ich prowadził, wszystkie me góry staną się drogą, i wyniosę moje gościńce. Wtedy do domu Izraela. Przybędziecie z daleka Jedni z północy i zachodu A inni z krainy Sinim Zabrzmijcie śpiewem niebiosa Raduj się ziemią Albowiem stopy tych na wschodzie staną mocno Rozbrzmiewajcie góry pieśniami radości Nie zostaną oni więcej pobici Bowiem Pan pocieszył swój lud Zlitował się nad swymi biednymi Mówił Syjon Pan nie opuścił i zapomniał o mnie. Jednak on wykaże, że ich nie zapomniał. Czyż zapomni niewiasta o swym niemowlęciu, że nie ulituje się nad synem swego łona? A nawet gdyby zapomniała, ja nie zapomnę o tobie, domu Izraela. Oto wyryłem cię na mych obu dłoniach. Twe mury są ustawicznie przede mną. Twoje dzieci pośpieszą przeciwko twoim niszczycielom i ci, którzy cię pustoszyli, odejdą precz od ciebie. Podnieś oczy i popatrz wokoło. Wszyscy się zbierają i przyjdą do ciebie. Jak ja żyję, mówi Pan. Ustroisz się w nich wszystkich niczym w klejnoty i, jak oblubienica, opaszesz się nimi. Albowiem Twe spustoszone, wyludnione miejsca i ziemia Twego pogromu zbyt ciasne będą teraz dla Twoich mieszkańców, a Twoi niszczyciele odejdą daleko. Znowu mówić Ci będą na ucho synowie, których będziesz miała po utracie pierwszych. Zbyt ciasna jest dla mnie ta przestrzeń, daj mi miejsce, gdzie mógłbym mieszkać. Wtedy powiesz sobie, któż mi ich zrodził? Oto utraciłam moje dzieci, byłam osamotniona, w niewolę uprowadzona i gnana, to tu, to tam. Więc kto ich wychował? Oto pozostałam sama, więc skąd się ci wzięli? Tak mówi Pan Bóg. Oto skinę ręką na ludzi innych narodów i ku ludowi podniosę mój sztandar. I przyniosą Twych synów na rękach A córki Twe będą nieść na barkach Królowie będą Twymi piastunami A ich królowe mamkami Twoimi Twarzą do ziemi pokłon Ci będą oddawać I liżać będą kurz z Twoich stóp Wtedy się przekonasz, że ja jestem Panem Bo nie zawiodą się Ci, którzy na mnie czekają Czyż można odebrać łup mocarnemu lub czy tyranowi zdołają umknąć jeńcy. Jednak tak mówi Pan. Nawet jeńcy mocarza zostaną odebrani i wymknie się łup tyranowi. Przeciwstawię się tym, którzy są przeciw Tobie i ocalę Twoje dzieci. Twoim ciemiężcom dam na pokarm własne ich ciało, własną krwią się piją niczym słodkim winem. Wówczas wszyscy ludzie będą wiedzieli, że ja, Pan, jestem Twoim Zbawicielem i Odkupicielem, Wszechmocnym Bogiem Jakuba.